Rozdział trzeci Obudziły mnie promienie słońca padające mi prosto w oczy. Zmarszczyłam czoło i mocno zacisnęłam powieki, próbując utrzymać przyjemny sen, w którym wznosiłam się wysoko nad chmurami. Promień słońca nie dał za wygraną i raził coraz mocniej. W końcu poddałam się, powoli otworzyłam oczy i wyciągnęłam ręce. Znów śnił mi się smok. Nigdy wcześniej nie zdarzało się to tak często. Może wczoraj za dużo zjadłam? Zastanowiłam się, przypominając sobie pizzę i kurczaka, które zjedliśmy na kolację. Potem zaszyliśmy się z bliźniakami w pokoju i wcinając lody z popcornem oglądaliśmy nową komedię na Netflixie. Tylko dzięki nim przetrwałam wczorajszy wieczór, nie wracając wciąż myślami do zachowania taty. Nigdy wcześniej nie widziałam go w takim stanie. Nawet przy bliźniakach nie udawał, że wszystko jest w porządku. Wziął kawałek pizzy i ponownie schował się w pokoju. Pocieszało mnie, że dzisiaj miał mi powiedzieć, o co chodzi. Westchnęłam i sięgnęłam do szafki nocnej po telefon. Szósta rano! Co za brutalna godzina na wstawanie w wakacje! Mruknęłam. Wsunęłam kapcie i usłyszałam, jak mama na dole nieudolnie próbuje śpiewać piosenkę All you need is love. Uśmiechnęłam się pod nosem. Zeszłam po schodach i weszłam do kuchni. Od razu poczułam zapach mielonej kawy i świeżego pieczywa. Mama stała przy kuchence. Przyjrzałam się jej. Wyglądała uroczo w różowym szlafroku z niezdarnie spiętymi czarnymi włosami, smażąc jajecznicę i kołysząc biodrami w rytm muzyki. Gdzie tata? spytałam. O, wstałaś. Wyszedł przed chwilą. Zostawił ci wiadomość, odpowiedziała wskazując głową korkową tablicę koło drzwi. Wisiała na niej żółta kartka z odręcznym pismem taty. Przyjedź do biura z Mią i Oliwerem. Kocham cię. Przeczytałam, a potem powtórzyłam jeszcze raz na głos. Nie pojedziesz z nami? Nie, muszę załatwić kilka spraw na mieście. Odpowiedziała, po czym ciągle nucąc zalała kawę i usiadła do nakrytego stołu. Jak dobrze, że odziedziczyłam talent muzyczny po tacie, a nie po tobie. Zażartowałam i nalałam sobie kawę do ulubionego półlitrowego kubka. Ciesz się, że nie odziedziczyłaś po nim wyglądu. Rzuciła w odwecie. Zaśmiałam się, wiedząc, że ma rację. Mimo, że tata był prezenterem telewizyjnego programu podróżniczego, wcale nie był szczególnie przystojny. Krzaczaste brwi przysłaniały mu małe oczy, które wydawały się jeszcze mniejsze przy zbyt dużym, nieproporcjonalnym nosie. Często dziękowałam wszechświatowi, że odziedziczyłam po mamie prosty, mały nos. Kiwnęłam głową i sięgnęłam po grzankę z dżemem truskawkowym. A tak w ogóle sprawdziłam jeszcze raz wiadomości i nic nie mówili o żadnym samolocie. Gdzie to słyszałaś? Ktoś ze znajomych wspominał, może to w innym mieście? Skłamałam szybko. Przed chwilą mówili w radiu, że wieczorem ma być najgorsza burza. Nie ufam prognozom. Ostatnio w ogóle się nie sprawdzają. Dzisiaj znowu miało padać i co? Świeci słońce, wskazałam za okno. Po wczorajszej burzy nie było ani śladu, a słońca i błękitnego nieba nie przysłaniały żadne chmury. Nawet wiatr całkowicie ustał. Może później będzie gorzej. Daj znać, jak dojedziesz do biura taty, powiedziała mama z troską w głosie. Wczoraj późnym wieczorem mama odwiozła moich przyjaciół do domu, więc umówiłam się z nimi na południe. Kiedy wyszłam, przywitał mnie podmuch chłodnego wiatru, ale nic nie wskazywało na zapowiadaną na dziś burzę. Telefon zawibrował mi w kieszeni. Siema, usłyszałam w słuchawce głos Mii. Wyszłaś już? Przed chwilą. Czekamy na przystanku. Okej, okay. zaraz wsiadam do autobusu. Wsiądźcie, jak mnie zobaczycie. Dotarcie do przystanku zajęło mi kilka minut. Nie zdążyłam nawet odsapnąć, gdy rozległ się głośny warkot, a po chwili z za zakrętu wyłonił się autobus. Wsiadłam i zajęłam miejsce przy oknie. Słońce delikatnie wpadało do środka, sprawiając, że zupełnie zapomniałam o wczorajszej anomalii pogodowej. Zielone gałęzie drzew kołysały się delikatnie, a mieszkańcy wyszli z domów, ciesząc się pierwszymi dniami wakacji. Byłabym w całkiem dobrym nastroju, Gdyby nie fakt, że tata coś przede mną ukrywał. Westchnęłam cicho. Nie mogłam przestać o tym myśleć. Na następnym przystanku zauważyłam za szybą niską dziewczynę i wysokiego chłopaka. Gdy stali koło siebie, różnica wzrostu była jeszcze bardziej widoczna. Zaśmiałam się pod nosem i pomachałam do nich. Mia ubrana była w swoją ulubioną żółtą sukienkę w wielkie czerwone maki. A na głowie miała ogromny kapelusz. Dziewczyna miała swój styl, którym zawsze wyróżniała się w tłumie. Łatwiej było zauważyć jej kolorowe sukienki niż towarzyszącego jej wysokiego brata, ubranego w najrozmaitsze odcienie szarości i czerni. Gdy wsiedli, zaśmiałam się cicho, widząc włosy Olivera. On zawsze próbował się uczesać i niestety z mizernym skutkiem, gdyż każdy włos układał mu się w inną stronę. Jakby kopnął go prąd. No siema, przywitał się zaspanym głosem. Wyglądasz, jakbyś próbował pogodzić się ze szczotką, zażartowałam. Wyciągnąłem przyjazną dłoń, ale zostałem brutalnie odepchnięty. Czego skutki właśnie widzisz na mojej głowie? Odpowiedział z grymasem i klapnął na siedzenie obok mnie. A ty wyglądasz, jakbyś nie spała za dobrze, zauważyła Mija, przyglądając się mojej twarzy. Zły sen... Mhm. Mm Odparłam i znów zatopiłam się we własnych myślach. Czasem tylko zerkając na bliźniaki, które już zdążyły znaleźć powód do kłótni. Za oknem widok się zmieniał. Zamiast budynków i sklepów pojawiły się żółte pola. Wyjechaliśmy z miasta i przejeżdżaliśmy przez ogromny las pomiędzy miejscowościami. Wysiedliśmy kilka przystanków dalej. Tuż przy polu pszenicy i ruszyliśmy przed siebie. Asfaltowa ulica zmieniła się w żwirową dróżkę. Zawsze dziwiło mnie, że tata ma biuro poza domem, ale tłumaczył się tym, że nie chce przynosić tu pracy. Mógł szybko pojechać do biura i wrócić do domu na obiad. Szliśmy krętą ścieżką otoczoną drzewami, gdy po chwili wyłonił się przed nami szary budynek pokryty bluszczem. Podeszliśmy bliżej i zapukaliśmy w wielkie machoniowe drzwi. Żadnej reakcji. Czekaliśmy jeszcze przez chwilę, ale powoli zaczęłam tracić cierpliwość. Czemu nie otwiera? Słuchaj, zaczęła powoli Mija, zerkając nerwowo na brata. Wczoraj twój tata powiedział nam, że jeśli go dzisiaj nie zastaniemy, mamy dać ci to. Dodała, wyciągając z kieszeni białą kopertę. Co to jest? Czemu dopiero teraz mi to mówisz? Naprawdę się zdenerwowałam. Myśleliśmy, że żartuje, mruknął Oliver przepraszająco. No dobra, zobaczymy, co znowu wymyślił, powiedziałam i wzięłam od niej kopertę. Wyjęłam z niej niechlujną, wyrwaną z zeszytu kartkę, na której widniało pismo ewidentnie taty, ale przyznam, że ledwo je poznałam. Zawsze równe i schludne, tu zamieniło się w skaczące litery, a w kilku miejscach nawet pojawiły się kleksy. Zaczęłam czytać na głos. Anno, jeśli to czytasz, to znaczy, że dzisiaj się nie spotkamy i nie wiem, czy w ogóle jeszcze kiedykolwiek się zobaczymy. Dzieje się coś bardzo złego. On mnie szuka i nie wiem, jak długo jeszcze dam radę przed nim uciekać. W pokoju znajdziesz odpowiedź na wszystko, co powinnaś wiedzieć i wierzę, że dasz sobie radę. Zawsze byłaś dzielna. Kocham cię, tata. PS. Nie szukaj mnie. Nigdy. Co to ma znaczyć? To jakiś żart? Spojrzałam o nie miała na przyjaciół. An klucz. Z koperty wypadł klucz, zorientował się Oliver. Spokojnie, też nie wiemy co się dzieje. Zobaczmy zatem o co chodzi, powiedziała Mia, podniosła z ziemi klucz i mi go podała. Nie widziałam go tak długo. A on znowu zniknął? Myślałam z taką wściekłością, że ledwo trafiłam kluczem do zamka. Miałam nadzieję, że to jakiś głupi kawał, a tata będzie siedział w środku z jakąś niespodzianką. Pchnęłam drzwi i weszłam do ciemnego korytarza. Zasłony w całym domu były zaciągnięte, sprawiając, że wszędzie panował półmrok. Oglądacie horrory? Ann, umiesz się bronić? Powiedział Oliver trzęsącym się głosem. Oliver... Oglądasz za dużo Netflixa, a ja mam przecież czarny pas w karate. Obronię twój trzęsący się tyłek, powiedziała jego siostra z powagą. Byłaś tu kiedyś? Zwróciła się do mnie. Dziewczyna zawsze była nieustraszona, co stanowiło kolejną różnicę przy zawsze ostrożnym i bojaźliwym Oliverze. Tak, kilka lat temu, więc za dużo nie pamiętam. Tu gdzieś był włącznik, zaczęłam macać ręką po ścianie. O, mam! W pomieszczeniu zrobiło się jasno. Teraz dostrzegłam, że ściany miały szary kolor, kilka obrazów wisiało krzywo, a podłoga była zakurzona, jakby od dawna nikogo tu nie było. Naprawdę nie podoba mi się to. W głosie Olivera usłyszałam niepokój. Czekaj, niech sobie przypomnę. Tu chyba jest kuchnia. Krzesła, kubki, talerze. Każda rzecz znajdowała się na swoim miejscu, i można by stwierdzić, że jest czysto, gdyby nie wszechobecna warstwa kurzu. Nic ciekawego tu nie znajdziemy, powiedziała Mija rozglądając się i poszła dalej. Chodźcie tu, zawołała z sąsiedniego pomieszczenia. Tu jest coś nie tak. Z korytarza weszliśmy do dużego salonu. Tu, w przeciwieństwie do kuchni, nic nie było tam, gdzie powinno. Książki podrzucane z półek leżały na jasnych panelach. Ktoś powyrywał z nich kartki i porozrzucał po całej podłodze. Widok po przewracanych mebli sprawił, że na serio zaczęłam się martwić i zupełnie straciłam nadzieję, że to zwykły żart. Gdzie on jest? O co w tym wszystkim chodzi? Myślałam gorączkowo, a moja złość nagle przerodziła się w niepokój i lęk. W głowie pojawiło się kilka złych scenariuszy, począwszy od nachalnych dziennikarzy na włamaniu kończąc. Ktoś tu niedawno był. Zobacz, tu nie ma kurzu jak wszędzie indziej, zauważyła Mija. Podeszłam do biurka. Leżało na nim tyle rzeczy, że nie było widać białego blatu. Pootwierane książki z odręcznymi notatkami na marginesach, pełno kolorowych karteczek samoprzylepnych. Zaczęliśmy rozglądać się po pomieszczeniu. Oliver wziął do ręki jedną z książek i zaczął wertować pożółkłe strony. Ann to wszystko jest... zaczął. O smokach... dokończyła Mija przeglądając inną książkę. Przecież smoki nie istnieją. Ale twój tata ewidentnie miał na ich punkcie obsesję. To wszystko jest dziwne. Notatki? jakieś się rysunki? Powiedziała, po czym podeszła do kolejnej szuflady i otworzyła drzwiczki. Na półkach stały różne szklane pojemniki... Mniejsze, większe, czyste i brudne, w różnych kolorach Podejdźcie tu, zawołała Wzięła do ręki jeden ze słoiczków podpisany Pazur Smoka Lodu Co to? Z zaskoczenia nie mogłam wykrztusić słowa Przechyliłam pojemnik z brązowym płynem A o szkło odbił się pazur wielkości mojej dłoni z przerażenia upuściłam słoik, który spadł na podłogę i rozbił się, opryskując nas kleistym płynem o zapachu starego kompostownika. Mija krzyknęła. Pazur leżał koło moich stóp. Chodźmy stąd. Już! zażądał Oliver ochrypłym głosem. Proszę, dodał błagalnie, po czym odwrócił się w stronę wyjścia. Może to jednak jakiś żart, zaczęła z nadzieją Mija. A ten śmierdzący płyn na twoich spodniach? zapytał jej brat kto tam? rozległ się krzyk piętro wyżej wzdrygnęliśmy się i zastygliśmy w miejscu czułam jak ciarki przechodzą mi po plecach a włosy na głowie zjeżyły się słyszałam ten głos wiele razy w swoim życiu czy to mógł być? tata? spytałam cicho gdy na schodach pojawiła się ciemna sylwetka Anno? to wy? która godzina? Usłyszeliśmy zaspany głos Nie strasz nas tak Powiedziałam widząc znajomą twarz Chciałam go przytulić Ale gdy zobaczyłam, że wszystko z nim w porządku Powróciła złość, że coś przede mną ukrywał Gdy schodził, miałam wrażenie, że wygląda inaczej niż wczoraj Nie byłam pewna, czym można się tak zestarzeć w ciągu kilku godzin Miał szarą cerę A wcześniej delikatnie widoczne zmarszczki wyglądały jak bruzdy Och, przepraszam was, kochani, straciłem poczucie czasu. Chcecie kawę? Zachowywał się, jakby nic się nie stało. Smoknął mnie w czoło i ruszył nierównym krokiem w stronę kuchni. Mógłbyś nam najpierw wyjaśnić, co to za bałagan i o co w tym wszystkim chodzi? Zastygł w miejscu. Nie widzieliśmy jego twarzy, ale mogłabym przysiąc, że zmarszczył brwi. Znałam te sztuczki. Na zewnątrz udawał, że nic się nie dzieje, a wewnątrz był kłębkiem nerwów. Zawsze trzymał idealny porządek, więc ten bałagan w salonie zupełnie do niego nie pasował. Wiedziałam, że coś musiało się stać, nawet jeśli próbował to ukryć. Najpierw kawa. Polecił. Ruszyliśmy za nim do kuchni i usiedliśmy na drewnianych krzesłach. Bez słowa obserwowaliśmy, jak nerwowo zapala gaz pod czajnikiem i po kolei otwiera wszystkie szafki w poszukiwaniu kawy. Po chwili w kuchni rozniósł się orzeźwiający zapach. Wujku, co to za notatki o smokach? Zaczął Oliver. Ach, to... Poprosili mnie z planu filmowego o pomoc. Wiecie, jaszczurki, węże, smoki... Niektórzy myślą, że to to samo. Wkręciłem się w temat i trochę mnie poniosło... Zacząłem znajdować coraz ciekawsze informacje i tak jakoś wyszło. Wyjaśnił i zaśmiał się nerwowo. A ten list? Zapytałam, starając się nawiązać z nim kontakt wzrokowy. No co ty? Żartowałem. Mruknął, ale nie spojrzał mi w oczy. Wzięłam do ręki ciepły kubek. Czułam jednak, że nie przełknę ani łyka. Wiedziałam, że już nic od niego się nie dowiem. Zawsze robił wszystko, żeby chronić mnie przed niebezpieczeństwem, nawet jeśli oznaczałoby to kłamstwo. Jeszcze przez chwilę próbowaliśmy coś z niego wyciągnąć, bez rezultatu. A mówiłem wam, jak było w Egipcie? Słuchajcie tego. Wyszliśmy po godzinie, odrzucając propozycję, że nas podwiezie. Przez cały czas milczałam, bo czułam, że jeśli tylko otworzę usta, poleci z nich potok niecenzuralnych słów. Jak mógł się tak ze mną bawić? Przecież obiecał, że dzisiaj wszystko mi wytłumaczy. Nie mogłam na niego patrzeć. Z ulgą wyszłam z budynku, nawet się z nim nie żegnając. A, zaraz zwariuję! Krzyknęłam, trzaskając drzwiami. Dopiero teraz spostrzegłam, że pogoda znacznie się pogorszyła. Niebo zupełnie jak wczoraj było niemal czarne. Rozjaśniały je pojedyncze błyskawice, a wiatr zerwał się taki, że łamał co słabsze drzewa, a drobne gałęzie latały dookoła. Co to ma być? Pomyślałam. Na przystanek zdążyliśmy w ostatniej chwili. Autobus właśnie podjeżdżał. Skoczyliśmy i zajęliśmy miejsca na samym końcu, żeby nikt nie słyszał o czym rozmawiamy. Czy twój tata wcześniej coś wspominał o smokach? spytała Mija. Pan przed nami drgnął. Ciszej mi ja, szepnęłam. Nie, pierwszy raz słyszę. Co prawda lubi książki fantazy i filmy ze smokami, ale nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Mam wrażenie, że coś pominęliśmy. Może coś nam umknęło, zaczął niepewnie Oliver. Daj spokój, wytłumaczył nam o co chodzi. Przyjmijmy, że ma rację i zapomnijmy o sprawie, przerwała mu Mija. Zawsze trzeźwo patrzyła na świat i nie wierzyła w żadne bajki, legendy, a co dopiero smoki. Nawet nie zauważyłam, kiedy dojechaliśmy na miejsce. Dobra, jutro się spotkamy i przemyślimy to jeszcze raz, powiedziałam, gdy autobus się zatrzymał i szybko wyszłam. Zobaczyłam, jak przez szybę Mija pokazuje mi, że do mnie zadzwoni i odjechali. Jeszcze nigdy nie widziałam tak paskudnej pogody. A przecież było dopiero popołudnie. Ciemne chmury zasłoniły całe niebo, jakby była noc. Co chwilę grzmiało, a błyskawice oświetlały miasteczko. Nie potrafiłam sobie wyobrazić, że mam teraz siedzieć w domu i spokojnie czekać do jutra. Z każdą sekundą rosła we mnie wściekłość. Czułam, że za tą sprawą kryje się coś więcej. Musiałam wrócić i dowiedzieć się, o co chodzi. Natychmiast. Przeszłam na drugą stronę ulicy i wsiadłam do autobusu jadącego do biura taty. Przez cały czas biłam się z myślami, czy na pewno dobrze robię, zwłaszcza, że już zaczęło padać, a wiatr bezlitośnie wyginał drzewa na wszystkie strony. I to samo zrobił z moją parasolką, kiedy próbowałam ją otworzyć po wyjściu z autobusu. Głupie badziewie, burknęłam zdenerwowana, z trudem złożyłam parasolkę i schowałam do torby. Znów szłam wzdłuż pola pszenicy, tym razem kompletnie przemoczona, układając w głowie, co powiem tacie, gdy go zobaczę. Przygotowałam sobie cały wykład, który chciałam mu wykrzyczeć. Już nigdy więcej nie będzie się mną tak bawił. W końcu nie jestem pięciolatką. Z natłoku myśli wyrwały mnie błyski na niebie. Osłaniając ręką oczy, popatrzyłam w górę. Przez burzowe chmury przedzierały się stworzenia. Było ich mnóstwo. Różnej wielkości. Sodo! Nie wierzyłam własnym oczom. Nogi wrosły mi w ziemię i resztką sił zmusiłam się do biegu w stronę biura ojca. Nagle usłyszałam za sobą ryk, na którego dźwięk cała ziemia na sekundę się zatrzymała, a ja razem z nią. Zmroziło mnie. Nie mogłam oddychać, a serce na chwilę mi stanęło, żeby po sekundzie ruszyć w szalonej galopadzie. Zebrałam w sobie resztkę sił i ostrożnie odwróciłam głowę. Przede mną stało ogromne, czarne stworzenie. Było większe niż wszystkie, jakie kiedykolwiek widziałam. Całe ciało pokryte miało grubymi łuskami, które metalicznie błyszczały w ciemności, a każdą łapę zakończoną pazurami większymi od moich dłoni. Jednym machnięciem wielkich, czarnych skrzydeł mogłoby przewrócić duże auto. Podniosłam wzrok i spojrzałam do góry. Najbardziej przerażająca, Okazała się głowa potwora. Otwarty pysk odsłaniał pożółkłe zęby, z pomiędzy których wystawał rozszczepiony język. Zielone tęczówki zdawały się świecić w ciemności, a wąskie czarne źrenice skierowane były prosto na mnie. To koniec, pomyślałam. Byłam pewna, że zaraz nabije mnie na te wielkie kły i skończę jako obiad dla smoka. Albo co gorsza, zaraz zionię na mnie ogniem i umrę w spazmach bólu. Patrzyłam, jak stworzenie głośno nabiera powietrza i otwiera szerzej paszczę. Poczułam zapach siarki, a tuż nad językiem rozbłysnęły niebezpieczne iskry. — Run! — usłyszałam donośny głos. Nie potrafiłam dojść do siebie. To wszystko było tak nierealne, zupełnie jakbym śniła. — Run! — tym razem krzyk był głośniejszy. Odzyskałam na chwilę władzę nad ciałem i, nie tracąc ani chwili, żeby zobaczyć, kto krzyczy, rzuciłam się do ucieczki. Nie wiedziałam, w którą stronę biegnę. Ze strachu straciłam orientację w terenie, byle jak najdalej stamtąd, byle przeżyć. Co to, kurwa, było? To naprawdę był smok? Uderzyła mnie myśl i zatrzymałam się. Nie mogłam złapać tchu. Harczałam próbując wziąć wdech. Każda komórka mojego ciała chciała uciec jak najdalej stąd, ale mięśnie na to nie pozwalały, trzęsąc się z wysiłku. Odwróciłam głowę. Wielka bestia nadal tam była, ale teraz dookoła niej latały trzy mniejsze, a z ich paszczy buchały płomienie. Pomimo deszczu, pszenica na polach przepadała w ogniu i czułam gryzący dym, od którego zaczęłam kaszleć. Kręciło mi się w głowie. Nie wiedziałam, czy to przez wysiłek i sadzę, czy przez to, co przed chwilą widziałam. Czułam, że za chwilę zwymiotuję. Tata miał rację. Wszystko stało się jasne. Musiałam wrócić do jego biura natychmiast i z nim porozmawiać. Zrobiłam krok do przodu, ale na mojej drodze pojawił się zielony smok. Ten był mniejszy niż czarny, którego widziałam wcześniej, ale znów poczułam narastającą panikę i żółć w ustach. Stworzenie zgrabnie wylądowało na ziemi i nawet nie zdążyło złożyć skrzydeł, gdy z jego grzbietu zeskoczył mężczyzna. Był wyższy ode mnie, ale mój wzrok od razu przyciągnęły krótkie, białe włosy. Biegł w moją stronę coś krzycząc. Nie chciałam tego słuchać. Miałam dosyć. Chciałam tylko uciec. Moje ciało nie wytrzymało i zaczęłam wymiotować. Co do cholery! Usłyszałam niski głos. Zwróciłam całą zawartość żołądka Ledwie się wyprostowałam Chłopak był już na wyciągnięcie ręki Jego blada skóra niemal świeciła w ciemności To wrażenie pogłębiały całkowicie czarne oczy W które nie mogłam przestać patrzeć Nigdy wcześniej nie widziałam kogoś tak pięknego Miał mocno zarysowane kości policzkowe i pełne usta A ja właśnie zwymiotowałam Głucha jesteś Miałaś uciekać. Co tak stoisz? Zdurniałaś do reszty? Aż cud, że od razu nie zeszłaś na zawał. Od dawna je widzisz? Darł się do mnie ze złością. Dopiero teraz udało mi się oderwać wzrok od jego oczu. Co? Ja? Ale co z tamtym? Dukałam pokazując na miejsce, gdzie przed chwilą stała czarna bestia. Teraz było tam pusto. Tylko rozprzestrzeniający się ogień zdradzał, że coś tam się wydarzyło. Zakręciło mi się w głowie. Uciekł! krzyknął i zbliżył twarz. Od dawna widzisz Smoki. Gdzie jest Twój? spytał trochę łagodniej. Miał niski, ciepły głos. Dopiero teraz zorientowałam się, że mówi po angielsku z akcentem, którego nie znałam. Co tu się dzieje? Kim ty jesteś? Co mój? wyrzuciłam z siebie, czując ulgę, że płynnie potrafiłam mówić w tym języku. Znów popatrzyłam w jego hipnotyzujące oczy. Coś do mnie mówił, ale nie potrafiłam się skupić. Otrzeźwiałam dopiero, gdy złapał mnie za ramiona i potrząsnął. Ogarnij się! Po chwili dotarło do mnie, że w tej chwili nic mi nie grozi. Gdyby chciał mnie zabić, już dawno leżałabym martwa. Smok za nim wpatrywał się w nas, ale nie wyglądał, jakby chciał mnie spalić żywcem. Przyjrzałam się chłopakowi. Mógł być zaledwie kilka lat starszy ode mnie. Teraz dostrzegłam, że ubrany jest w obcisły, czarny, skórzany kombinezon, opinający jego dobrze zbudowane ciało. Potrzebowałam ciszy i spokoju, żeby to przemyśleć. To, co się przed chwilą wydarzyło, było zupełnie nierealne, a jednak przede mną wciąż stał zielony stwór. Dobra, jeszcze raz na spokojnie. Oddychaj. Jak masz na imię? zapytał. Popatrzyłam mu w oczy. Ciągle trzymał mnie za ramiona Nabrałam powoli powietrza do płuc, choć czułam jak paliły mnie od środka Anna, Anna Armatys, powiedziałam po chwili Jego oczy nagle się rozszerzyły Szybkim ruchem złapał mnie za ręce i unieruchomił Idziesz ze mną, natychmiast Poczułam przypływ adrenaliny Kopnęłam go w krocze, jak uczyli mnie na lekcjach samoobrony Wyrwałam mu się i zaczęłam uciekać przed siebie. Tym razem już się za siebie nie oglądałam. Biegłam jak najszybciej w kierunku biura taty. Widziałam już budynek i szybko dopadłam do drzwi, przekręciłam klucz i zatrzaskując je za sobą, opadłam bezsilnie na podłogę. Do oczu napłynęły mi łzy. Ledwo oddychałam, ale żyłam. Żyłam. Nie wiedziałam, jak długo tak siedziałam. Dopiero gdy moje serce uspokoiło się i wrócił normalny oddech, odważyłam się wstać. Co to było? Skąd się wziął ten... smok I chłopak? Tata! Kołatało mi się w głowie. Otrząsnęłam się szybko, weszłam do salonu. Tato! Krzyknęłam. Cisza. Szybko sprawdziłam każde pomieszczenie w domu, ale było pusto. Podeszłam do okna i delikatnie rozchyliłam zasłonę. Na dworze panował mrok. Ani smogów, ani białowłosego mężczyzny, ani taty. Tato! Krzyknęłam jeszcze raz, tracąc nadzieję. Usiadłam na środku korytarza i zaczęłam płakać. Co właściwie się wydarzyło? Próbowałam się skoncentrować i ochłonąć, ale wciąż przed oczami miałam wielki, czarny pysk. Odniosłam wrażenie, że kiedyś już widziałam to stworzenie. Wtedy na dachu galerii... Nie, to niemożliwe, pomyślałam. I ten chłopak, co on tam robił i czemu nie uciekał od tych potworów? Przez głowę przelatywało mi pełno myśli, ale na niczym nie mogłam się skupić. Z każdą sekundą pojawiały się coraz to nowe pytania i ani jedna odpowiedź. Martwiłam się o tatę, ale próbowałam zagłuszyć ogarniającą mnie bezsilność. Przecież on zwiedził cały świat był w najniebezpieczniejszych miejscach na pewno sobie poradzi nie nie wierzę musiało mi się wydawać nie ma opcji żeby smoki istniały mamo krzyknęłam na głos i wyciągnęłam telefon wybrałam numer i przyłożyłam telefon do ucha po chwili usłyszałam głos mamy an wszystko w porządku gdzie jesteś już późno mamo nic ci nie jest Widziałaś te stworzenia nad miastem? Jakie stworzenia? O czym ty mówi? Połączenie zostało przerwane. Mamo! Mamo! Darłam się do telefonu i nie usłyszawszy odpowiedzi rzuciłam nim o ziemię. Co ja mam teraz robić? Dobra, najpierw się uspokój. Wdech, wydech, mówiłam do siebie głośno. Teraz żałowałam, że nie poczekałam do następnego dnia na mije i Olivera chociaż oszczędziłam im spotkania z tymi stworami. Muszę się ogarnąć, powiedziałam do siebie i chwiejnym krokiem poszłam do salonu. Od czego zacząć? Wzięłam do ręki kartki z biurka, powyrywane z jakichś nędznych czasopism i zaczęłam czytać. W północnej Anglii, 3 marca tego roku, znany kucharz Jack P. dostrzegł wielkie stworzenie przelatujące nad miastem. Plotki. Sycylia. Dwa dni temu na niebie pojawiły się niezidentyfikowane obiekty. Kolejny, nic nieznaczący wywiad. Otworzyłam leżący obok zeszyt i zobaczyłam pismo ojca, jego osobiste notatki. 22 czerwca 1987 rok. Adrian Mars trafił do szpitala ze złamaną nogą. Z jego relacji wynika, że uciekał przed wielkim stworzeniem przypominającym jaszczurkę. Sięgnęłam po kolejny artykuł. Grupa naukowców rozpoczęła badania nad istnieniem smoków. Sądzą, że mityczne stworzenia istniały naprawdę i żyją wśród nas. Projekt bardziej rozśmiesza niż intryguje. Krew zaczęła mi szybciej krążyć w żyłach. Przed oczami pojawiły się plamy i znów zaczęło mi brakować powietrza. Po kilku głębokich wdechach trochę się uspokoiłam i podeszłam jeszcze raz do okna. Delikatnie uchyliłam zasłonę. Nawałnica nadal trwała w najlepsze. Ale teraz nie widziałam żadnych stworzeń, tylko deszcz i miotane wiatrem drzewa. Zostanę tu do rana, pomyślałam. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie ma sensu wychodzić na dwór, zwłaszcza jeśli nadal coś tam jest. Wróciłam do biurka i włączyłam małą lampkę. W jej słabym świetle zaczęłam przeglądać porozrzucane po całym pokoju dokumenty. Po kilkugodzinnych poszukiwaniach zorientowałam się, że większość z tego to plotki albo kompletne bzdury, które mówili ludzie chcący zwrócić na siebie uwagę. Znalazłam jednak też kilka całkiem pożytecznych informacji. Według notatek taty smoki naprawdę istniały, ale zobaczyć je mogli tylko nieliczni. Najwyraźniej znalazłam się w tej grupie. Niestety nic więcej na ten temat nie znalazłam. Zero informacji o pochodzeniu smoków. Podobno najwięcej z nich pojawiało się nad terenami Florydy i Kuby. Z opisu wynikało, że większość z nich miała ponad cztery metry wysokości. Pokryte były łuskami o różnych kolorach, miały zęby ostre jak szpikulce, a łapy zakończone ogromnymi pazurami. Opis zgadzał się z tym, co dziś widziałam, a na samo wspomnienie przeszły mnie ciarki. Przypomniałam sobie deszcz spływający po czarnych łuskach, powoli otwierającą się paszczę i błyszczące w niej pożółkłe zęby. Znów poczułam w ustach żółć. Ale ten chłopak, co on tam robił? Nie wyglądał na przestraszonego. W poszukiwaniu odpowiedzi wertowałam kolejne zeszyty taty. Smoczy jeźdźcy wydają się normalnymi ludźmi, ale mają ukryte zdolności. Niestety nie dowiedziałem się żadnych konkretów na ich temat. Nazywają siebie drakanami i nie są skłonni do rozmów. Raz spotkałem jeźdźca, który przeszedł transformację również na zewnątrz. Stracił owłosienie na całym ciele i miał zwężone źrenice. Nie wiem, ile jest takich przypadków. Smoczy jeźdźcy, szepnęłam. To musiał być jeden z nich. Dawno temu spotkanie smoka nie było czymś niezwykłym. Żyły wszędzie – w pustynnych piaskach, gęstej dżungli czy ogromnych miastach. Żyły razem z ludźmi, pracowały, a nawet walczyły na wojnach. Każdy smok był inny, jednak w zależności od pochodzenia miały wspólne cechy. W Azji były długie niczym węże, bezskrzydłe, ale za to miały wąsy. Chińskie smoki miały po pięć pazurów, koreańskie cztery, a japońskie po trzy. Ludzie w Azji wierzyli w mądrość smoków, wielbiąc je i stawiając na piedestale. W Europie z kolei polegano na ich niezwykłej sile i traktowano jako towarzyszy. Nie wszyscy mieli smoki, ale ci, którzy dostąpili tego zaszczytu, byli uważani za nadludzi, władających niezwykłymi mocami, siłą i wiedzą. Większość z nich zajmowała wysokie stanowiska rządowe i była szanowana w społeczeństwie. Nie zawsze rodzili się uzdolnieni. Po prostu od takich ludzi wymagało się więcej, co sprawiało, że ciężej nad sobą pracowali. Ludzie, którzy nie mieli smoków, przez wiele wieków żyli w zazdrości, co w końcu stało się powodem do nienawiści i morderstw. Z czasem w wyniku lokalnych buntów ginęło coraz więcej ludzi. W pewnym momencie doszło do krytycznego punktu, w którym zaczęto pozbywać się tych, którzy mieli smoki. Gdy smok zostawał sam, wpadał w histerię i wściekłość. Dlatego powstało tak wiele legend o smokach porywających dziewice i zabijających ludzi. Wszyscy ci, którzy mieli smoki, niezależnie od rasy czy pochodzenia, zdecydowali, że ukryją się z dala od reszty społeczeństwa. Kosztowało ich to wiele czasu i wysiłku, aż znaleźli sposób, żeby żyć daleko od tego pełnego zazdrości świata. Wkrótce zapomniano, że smoki w ogóle istniały I zaczęto wierzyć, że są one tylko wytworem wyobraźni Uwiecznionym na kartkach książek Powoli otworzyłam oczy Wciąż siedziałam na ziemi oparta o fotel A w ręce trzymałam zeszyt z notatkami ojca Chwilę mi zajęło zorientowanie się, gdzie jestem i co tu robię Tata! Smoki! Westchnęłam Wstałam i wyjrzałam przez okno. Na zewnątrz nadal było ciemno, a z pochmurnego nieba deszcz wciąż lał się strugami. Nie zauważyłam nic podejrzanego. Towarzyszyło mi jednak dziwne uczucie, że ktoś mnie obserwuje. Dla pewności wyjrzałam przez kolejne okno, ale i tam nikogo nie zauważyłam. Podniosłam telefon, dziękując, że nie roztrzaskał się po zderzeniu z podłogą, ale ekran nadal pozostawał czarny. Popatrzyłam na zegar na ścianie. Wskazówki pokazywały piątą rano. Co z mamą? Muszę jakoś dostać się do domu. Przeszło mi przez głowę. Zgarnęłam zbiórka kilka artykułów i notatnik ojca. W nocy nie znalazłam żadnych informacji, jak można odstraszyć smoka lub przed nim uciec. Zrobiło mi się słabo na samą myśl o ponownym napotkaniu tych stworzeń. Nie dam rady. Pomyślałam i bezwładnie opuściłam ręce. Może tata zostawił samochód? Minęłam kuchnię, otworzyłam drzwi do garażu i zapaliłam światło. Zamiast auta zobaczyłam różowy skuter z zawiązaną, zakurzoną, czerwoną kokardą na kierownicy. To pewnie mój zaległy prezent urodzinowy. Dobrze się stało, teraz mi się bardziej przyda. Na kierownicy zawieszony był kask, a w stacyjce tkwiły kluczyki. Podeszłam do drzwi i lekko je uchyliłam. Do środka wdarł się deszcz tak srogi, że po chwili byłam cała mokra. Rozejrzałam się uważnie. Oprócz ogromnej ulewy nie dostrzegłam nic, czego musiałabym się obawiać. Teraz albo nigdy mruknęłam do siebie. Założyłam kask na głowę i wsiadłam na skuter. Wyjechałam na główną drogę, ale przez deszcz ledwo widziałam. Musiałam jak najszybciej dostać się do domu i przemyśleć, co robić dalej. Tam przynajmniej będzie bezpiecznie. Nagle poczułam, że coś jest nie tak. Deszcz jakby mnie omijał. Padał metr ode mnie, ale nie na mnie. Usłyszałam warkot, ale nie dochodził on z silnika skutera. Nie zdążyłam nawet zareagować, gdy coś złapało mnie w pasie i pociągnęło ku górze. Zobaczyłam tylko skuter roztrzaskujący się o drzewo, który robił się coraz mniejszy i mniejszy. Przed oczami zrobiło mi się ciemno.